Chodź zabiorę ci głęboko w cieni mrok zbrodnia powszednich wszedni chleb, Crime. Jak Glock. kolejny cień, fatalny cień Silnie brakudnął, a mroki cień Mroki cień, tylko znajomemu Zbrodni zew pieniądza sew, przyciąga do spustu, popłynie krew, popłynie krew w zagronie w słów Krujący tlen, getta toksyczny tlen, zabija powoli jak Zapisaną krwią beton chłonie jak kartki Czy bohater mną słowa kryją szybre zagadki Ulica w roli matki karmi śle z usy. Jak twarda ręka tatki karci skórę, liczne bruzdy Climb to chłopak, jak wielu na osiedlach Chce życia króla nie zdychać jak szczur Skrzydła skalpel pocina mu bieda Jest gotowy i rozjebać mur Chce hajsu, chce dębli O trupach do celu na szczyt Chłodny jak wielki krwi Czy dobro w nim się tli? Sztywny jak czepak, jest gotowy zabić Jedyne co zna to przemoc i krzyk Gotów na wszystko, bo odpalić. Chcę dojść do władzy, przytulić ten kwit marzeniem Lepsze dni, martwy król musi śni Nawet kosztem zbrodni Nie to zaczmania, bo PCP Versace, Versace, chce ciuchy Versace. Koks nie to palacze, zapłacze, zapłacze Ziomeczku zapłacze, bez uczuć betonu ul, uraczy uraczy Raczy, w drodze do wili nie daczy co znaczy, co znaczy, miłość co znaczy nie wie, pozna tylko ból choć zabiorę ci głęboko w cieni mrok zbrodnia powszedni chleb Kraj zimny jak Glock kolejny dzień, fatalny dzień Silnie w mrok i mroki mrok mroki cień, tylko znajomemu zbrodni zew, Przyciąga ciąga do spustu, popłynie krew Popłynie krew, zagronie w oczy słów krujący tlen, toksyczny tlen Zabija powoli, jak racichym assassinem Z każdym atomem, przeżartym żalem i bólem Z przepaści, z nadzieją być czurnym królem Błędne decyzje, poparte niefartem, rodzą tragizm Czasu nie cofnie, żaden pieniądz karmy nie naprawi Zabawne życie, bawi się nim jak dłonie Pacynką, co naważone dźwiga Skala przeważa się w nic Z czym jest miłość, czy przeznaczone mu jej doznać? Druga połowa, gdzieś bądź jak on, pisany jest mu ją kochać Ty za gradem na nienawiści, strachu zgarda się mroczna postać Każdy skona, lecz nie każdy żyje, chce uciec, by piekle nie zostać Nie wie sam, co góra, co dół, jak ambigram, co prawda, co spam, co jawa, co hologram Sił gram, by pchać gram, za poka do bram, piekła czy nieba, sprawdź sam, sprawdź sam e. Chcesz się przekonać, jak głębokie jest, no jak łatwo jest, upaść i przegrać w życie Gdy światła gasną, a kolory zbledną, staczasz się na to zapomni o szczycie. Ucieka, ucieka. Przed śmiercią ucieka. Problemy płyną jak rzeka. Ta przepaść, ta przepaść. Tak głęboka przepaść, Z krawędzi w zerka. Polega, polega, na sobie polega, skostniała pomocna ręka. Nie klęka nie klęka, nigdy nie klęka, nawet samego Boga się nie lęka. Choć zabiorę ci głęboko w cieni mrok. Zbrodnia poprzednich chleb. Prime. Jak Kolejny dzień, fatalny dzień Silnie niech nie niech mroki niech Mroki cień, tylko niech mu Zabija powoli jak rak cichym assassinem Z każdym atomem, przeżartym żalem i bólem Zmierza ku przepaści z nadzieją być szczurów królem Siedział w bezruchu Wtopiony w betonowy krajobraz jak kameleon Który zapomniał, że oprócz czerni istnieją kolory Czekał Nie były w stanie rozproszyć go nawet dzieciaki Ganiające się z pistoletami na wodę Cierpliwie, jak śmierć, czekał. Spod kaptura błyszczały dwa szmaragdy, hipnotyzując blaskiem odbitego w nich wschodzącego księżyca w pełni. Oddychał wolno i miarowo, niczym wilk czyhający w zaroślach na ofiarę, który pomimo głodu zachowuje zimną krew. Tego łowcy jednak nie interesowała krew. Ściskając w dłoni metaliczny przedmiot, wpatrywał się w cel, od którego nic nie było w stanie go odciągnąć.